Witam Państwa w naszej cyklicznej audycji antywirus po tej stronie 9, nie 9, 6 września, 6 września 2022 roku. Już wrzesień pełną parą ruszył. Czuć już chłodniejsze wieczory i poranki, zdecydowanie. Także w górskich rejonach to już trzeba było kurteczki wyciągnąć. Yy, nie wiem jak tam Zezowa Tezoro po drugiej stronie jak tam u Ciebie z pogodą no u mnie powrót lata jest chwilowy, ale taki no, powiedziałbym to babie lato jest raczej bo w południe 21 a jutro nawet będzie 22 stopnie ale to krótko trwa, także ja to w krótkiej koszulce yy, dygam tutaj na tego ale niestety w związku z tym, że jest babie lato no to niestety krótka koszulka się nie przydała, bo wczoraj zostałem potrącony i, i mam zjechany teraz też, mam zjechany, proszę ciebie, e, lewą stronę, czyli, no, czyli łokieć i kolano. No, no za bardzo nie płaczę, no, ale ten łokieć, no to taki, taki trochę nie, no, nieładny jest. No, i, i jakbym, miał, jakbym miał, wiesz, bluzę taką pełną, no to miałbym tylko otarcie, a tak to mam, wiesz, mam strupa na tym. Nie A propos babiego lata, nie bo to dobrze. chyba była. No. Mhm. <laughs> Teraz babie jeżdżą w ten sposób, że wsiadają do Suwa mężowskiego i ruszają skopytami, nie oglądając się na boki. <laughs> no trzeba jednak uważać, szczególnie rowerzyści muszą bardzo uważać, bo mało kto jest na tyle uważny, że widzi rowerzystę na drodze. Poza tym jednak oni są bardziej narażeni na wszelkie urazy. W związku z tym drogi rowerowe są fajne, ale nie we wszystkich miejscowościach i nie na każdym odcinku są dostępne. Wracając tak do naszej audycji poprzedniej, którą celowo zrobiliśmy w sposób taki bardziej wakacyjny, chcąc domknąć ten przyjemny czas, jakim jest lato i wakacje. Mam nadzieję, że się udało wielu osobom się spodobało. Także niestety to się kończy, bo wakacje już za nami. Jeszcze studenci domykają tutaj ten okres luzu przez trzy tygodnie. Natomiast niebawem wszyscy już skończą wakacje, no chyba że się ktoś wybiera do bardzo bardzo ciepłych krajów i daleko. Natomiast my tutaj już wróciliśmy do pracy widać to też po meldunkach i po różnych informacjach, które obrabiamy na co dzień, no nie są to rzeczy wesołe już czeski film to nie jest to już jest tutaj dużo poważniejsza sprawa ponieważ wszystkie procesy oczywiście ruszyły weźmy na przykład serię dzisiejszych artykułów o zamykaniu wielkich pieców w hutach różnych metali, bo cyń mieliśmy, aluminium mieliśmy. Dzisiaj się przewinęła stal. A propos kinematografii, to, to na pewno nie jest czeska kinematografia, raczej taka, powiedziałbym, skandynawska. Idziemy w tę stronę taką głęboko psychologiczną. Ingmar Bergman i podobne <ścoughs> tutaj nastroje. A propos Skandynawii, to powiem Ci, że stamtąd wiele sygnałów dochodzi płaczu sierot i samotnych matek z dziećmi, których nie stać na opłacenie rachunków. Także jeżeli już w tej bogatej Skandynawii, w Finlandii, Szwecji i w tych okolicach zaczynają płakać, no to niechybne znaleźć, że weszliśmy w epokę no stricte Bergmanowską. To podobnie, że już się Bodzio wypowiedział jakiś czas temu, zastąpione teraz przez Lizę, tak? Liz... Lisa, in, Liz, in Liz we trust. Tak, wszyscy pokładają ufność w Lizie. Nie wiem, czy Liza też jest świadoma tego, co się dzieje na świecie. W związku z tym wiele brytyjskich rodzin też może mieć poważne problemy z opłaceniem rachunków. To wyjście z Unii, no nie wiem, czy było w, w ostatnim momencie, czy też było jako pomyłka. Trudno orzec, bo teraz Wielka Brytania poniekąd zostaje sama we własnym sosie z tymi wszystkimi problemami. Wydaje się, że Unia spogląda na to bez współczucia. Tak to rozpoznaje no typowa Schadenfreude tu występuje i to nie bez kozery użyłem akurat tego sformułowania, no bo Niemcy najbardziej się z tego cieszą to, to jest właśnie coś takiego a widzisz, a żeś tak skakał a teraz masz za swoje no Brytole się nie poddadzą tak łatwo bo najpierw Liza ma zaplanowane jako pierwsze zadanie bojowe Wielki pakiet pomocowy, energetyczny dla właśnie, dla rodzin, czyli tarczy antykryzysową, Ona tego tak nie nazywa, bo to wszystko wiesz, każdy kraj to inaczej robi. Wyjątkiem jest Macron, który używa tego samego terminu co Pinocchio i mówi o tarczy antyinflacyjnej, antykryzysowej. Natomiast reszta każdy robi po swojemu i nigdzie to się tak samo nie nazywa. W każdym razie istota jest ta sama. Z państwowej kiesy nasypiemy dodatki socjalne, tym wszystkim, których nie stać na rachunki i to by, będzie program na, na grupę kilkadziesiąt miliardów funtów. Więc... No nie trzeba kolega okaże żeby zgadnąć, że to prosta droga ku zeszmaceniu funta, który ostatnio tak jakby się wzmocnił i nabrał wigoru, ale <śmiech> przejściowe, bo, bo Bank of England może pilnować odsetek i podnosić stopy, ale z drugiej strony równania jest skarb i, i Ministerstwo Finansów, które po prostu te miliardy chętnie wypuści na rynek. Najpierw je, tak powiem, wydrukowawszy pod zastaw obligacji świeżutkich. No i bank centralny musi im to, że tak powiem, wziąć i wypłacić, no bo, bo, bo tak zobowiązuje ustawa, więc... Więc no, inflacja, że tak powiem, od strony banku centralnego to jest zupełnie inna historia niż od strony Ministerstwa Finansów. U nas, e, pełniący obowiązki ministra finansów, udaje, że takiego związku nie ma i zrzuca wszystko na barki Glapińskiego, który no, bohatersko walczy i zwłaszcza słownie stwierdzając miesiąca na miesiąc, że wprawdzie inflacja jeszcze rośnie, ale to już jest koniec my trochę podniesiemy te odsetki jeszcze w najbliższym posiedzeniu ale to już zbliżamy się ku końcowi tej, tego cyklu podwyżek, no bo ewidentnie gospodarka hamuje. No więc mamy taką sytuację paradoksalną, że tak. No że inflacja hula i rośnie, no ale już od tego czasu, od poprzednich posiedzeń letnich, no to zdążyła gospodarka wyhamować i to jest w statystykach u Nie da się tego schować pod dywan. No bo gospodarka jest w, w Warszawie w recesji, tak samo jak w Niemczech. I, I teraz co z tym zrobić? No, podniesiemy stopy tak? i poniżymy inflację, jak to mówi jeden z kabaretów, ale to się odbije zaraz kociokwikiem w postaci bezrobocia i strajków bo nie coś że wszystko jest droższe, to jeszcze nas wywalają z roboty i próbują redukować nam pensje. Już nie mówię, że, że te pensje nie nadążają za inflację, ale po prostu teraz wprost chcą je redukować, bo nie ma na, na spłatę bieżących zobowiązań, skoro sprzedaż siada. No To jest taki dylemat, więc, więc łatwo nie jest, ale no podobny dylemat niebawem, jeżeli już nie teraz dosięgnie e, panią Lizę, bo no nie wyczaruje nic nowego, skoro inflacja jest tam faktycznie wysoka, porównywalna z niemiecką i przyspiesza nadal. A do tego dojdzie teraz jeszcze ten BAT postaci no, katastrofalnych wzrostów cen utrzymania zimowego, czyli każdej energii, w każdej postaci, kilkukrotny wzrost. Więc... Te pro protesty, które się wysypały w Europie, na kontynencie w tym tygodniu, to jest dopiero... Na, na, na inaugurację września jeszcze w tej słonecznej atmosferze to jest dopiero początek i tu mamy Pragę, mamy Paryż, gdzie tam jeszcze były, w Wiedniu były takie niezbyt liczne, ale jednak widoczne manifestacje no i w paru jeszcze innych miastach europejskich to się odbyło bez żadnej koordynacji, bo to wszystko były wydarzenia lokalne. Więc no no, temperatura spada, ale z drugiej strony nastroje społeczne, tak jakby i te animozje wcale nie opadają, przeciwnie rosną. Czyli, że z jednej strony będzie nam no chłodno, bo będą problemy z ogrzewaniem, ale będzie za to gorąco w systemie emocjonalnym i w polityce. Właśnie. Tutaj y, chciałem podkreślić, będąc świeżo po y, wizycie w Pradze, Jakże szybko społeczeństwo Prażan zorientowało się w tejże sytuacji, bo w poprzedniej audycji podkreślałem ich praktyczność i rozpoznanie sytuacji, jeżeli coś zagraża wygodnemu życiu i dostatniemu, także błyskawicznie podniosły się protesty. Niektórzy mówią, że było 70, ale większość wtajemniczonych mówi, że 100 tysięcy plus w Pradze. Także oni się błyskawicznie podnieśli w temacie protestu. Było mnóstwo głosów i zawołań w stronę rządu i, i szefa jego, który powinien podać się do dymisji wobec tego typu kłopotów, w jakich, w jakich społeczeństwo się znalazło. Czy tak będzie to nie, nie wiadomo. Natomiast widać, że krytyczna sytuacja została osiągnięta. Nie widzę tego w Polsce. Widać, że tutaj wszystko jeszcze zbyt bogacie się obraca, żeby ktoś się pofatygował. Mało kto chce zareagować i wybrać się do Warszawy. Ja tu oczywiście do niczego nie namawiam, ale y, kwestia demokratycznych protestów to jest jak najbardziej sprawa dopuszczalna i y, która sygnalizuje organom władzy, że pewne sprawy nie idą w dobrym kierunku. Prażanie zrobili to w sposób natychmiastowy, gwałtowny. Y, gwałtowny w tym sensie, że y, szybki, że nie ociągali się z reakcją y, i wyartykułowali swoją dezaprobatę tak szybko, jak to było możliwe. No u nas nie wiem, ile poczekamy jeszcze na, te, na tego typu sygnały. Nie wiem, czy będą one dopiero wtedy, kiedy armatki wodne będą stanowić dokuczliwą przeszkodę w pozostaniu na takim zgromadzeniu dłużej niż 15 minut. No późnuje no, późną jesienią jest to nieuniknione. To się odbędzie u nas. W Pradze były takie hasła Petfiala, niech no, tak, No, tak, tak, tak. całkiem na ostro, już bez trzymanki, oni w zasadzie są y, y, kulturalni, ale widać, że zostali mocno y, poddenerwowani rozwojem sytuacji. I to, jeżeli to już w takim y, sybarystycznym społeczeństwie typu czeskiego nastąpiło, to ja nie widzę drogi odwrotu niż dalsza animozja i konfrontacja po prostu. Tu bez dużego przełomu, bez dużych decyzji się nie odbędzie, a skoro to już wiemy, no to yy, niestety postępująca antagonizacja, wrogość i yy, yy, podział na scenie politycznej, wszelkiego typu rozłamy, no a później państwo policyjne są elementem programu, to jest już wpisane w scenariusz, tego nie da się uniknąć, no bo to nie jest na, na skalę jednego bantustanu, ale no po prostu cała Unia ma ten sam problem, na własne życzenie, więc... Nie, nie od parady ktoś ukuł kiedyś hasło raz zdobytej władzy nie oddamy, bo to przecież o to w tym wszystkim chodzi. No, nie czynią te przygotowania po cichu i zmieniają ustawodawstwo i różne tam formacje przygotowują do, do dziwnych działań. To wszystko jest przewidywalne. Niestety ścieżka konfrontacyjna w stosunku do tak zwanych społeczeństw jest w tej sytuacji już nieunikniona, dlatego że Unia jako taka Wybrała drogę no ślepy zaułek, czyli zamiast jakichkolwiek negocjacji no to po prostu dalszą eskalację. Już nie mówię koniecznie militarną na Ukrainie, bo to wiadomo, ale równolegle to jest ta droga wojny gospodarczej i, no i tak zwanych sankcji które nie przyniosły do tej pory żadnych pozytywnych skutków po naszej stronie, poza tą drożyzną, ale teraz nas przekonują, że warto ponosić te ofiary, no bo to jest właśnie, to jest zamiast tej wojny gorącej. No kłopot w tym, no że logika tej takiej zabawy w wojnę celną i handlową w szczególności w energię, gdzie wszystkie silne atuty są po stronie naszego wroga, no jest skazana na naszą porażkę. No Europa po prostu będzie musiała płacić dużo więcej za, za energię i to na razie nam mówią, że to jest ta nieunikniona cena właśnie obłożenia Putina sankcjami, ale będzie jeszcze gorzej, bo większość z tych sankcji de facto jeszcze nie weszła w życie. A już myślą o kolejnych, między innymi o tym mechanizmie najgorszym z możliwych, czyli o tak zwanych pułapach cenowych, czyli price cap, czyli kontrole cenowe na import z Rosji węglowodorów, czyli gazu i ropy naftowej. Unia chce wyznaczyć jeszcze w tym tygodniu, ich prawdopodobnie to zrobi w piątek, na razie ministrów europejskich pod wodzą Niemiec zielonych, tak? Habeck tam rządzi. Ustalą pułap cenowy na przykład na dopuszczalnej ceny dostaw rosyjskiej ropy na rynek europejski, na przykład 60 dolarów za baryłkę. I ktokolwiek będzie chciał sprzedać drożej, to zostanie obłożony sankcjami, a jeżeli nie dostawca, to odbiorca i będzie musiał zapłacić jakiś specjalny haracz od tej nadwyżki i będzie jeszcze miał kłopoty te biurokratyczne. Zmierza to do tego, że po prostu uniemożliwi się biurokratycznie dostawy rosyjskich węglowodorów do Europy, powyżej tej ceny ustalonej. A odpowiedź Kremla jest przewidywalna, no, że oni nie będą sprzedawać poniżej ceny rynkowej, bo nie widzą w tym żadnego celu i sensu, e, aby działać na własną szkodę ekonomicznie. Mało tego, tego rodzaju ograniczeń wolny rynek na świecie po prostu nie zaakceptuje no bo skoro ten towar jest wart więcej na rynku światowym, no to po prostu tam się to sprzeda i tyle. I odpowiedź Rosji jest przewidywalna, bo oni już zasygnalizowali, jak na to działają, że, że po prostu przed się wezmą ze swojej strony działania odwetowe, jakie one są, to już wiadomo, no po prostu zbojkotują eksport do Unii Europejskiej, które jeżeli Zostaną określone pułapy cenowe, to Rosja po prostu ze swojej strony zarządzi zakaz eksportu tych surowców do Unii Europejskiej wszystkim, którzy by chcieli na tych warunkach maksymalnej ceny dopuszczalnej pracować. Nawet jeżeli są jakieś łamistrajki, to my to zakazujemy i tu mamy wszystkich, cały wachlarz kar administracyjnych włącznie z wywłaszczeniem, tak? No, więc żadna firma tego nie zrobi, żaden pośrednik rosyjski, ani z nim spokrewniony, żaden pośrednik, więc po prostu rosyjskich surowców w Europie nie będzie. Jeżeli to się rozszerzy z ropy i gazu na przykład na węgiel i na cokolwiek innego, a istnieją poważne przesłanki po temu, żeby tak wnioskować, no to mamy pełnoskalową wojnę handlową w postaci obustronnego embarga i żelazna kurtyna, na twardo, nie taka kurtyna dla ludzi tylko. Na cały ruch towarowy i to, co Rosja eksportowała do tej pory do Europy w dużej ilości, po prostu zostanie zablokowane. I jak my wtedy z tym będziemy żyli, to no, powiem szczerze, nie wiem, bo już ty mówisz o hutach i mówisz na przykład o, yy, yy, o cynku. Hucie, huta hołowiu i aluminium, bo są takie, prawda, huty aluminium w Europie, które wszystkie właściwie teraz we wrześniu się zamykają. Dlaczego? Ze względu na koszmarne ceny energii. Tak. Ale jest jeszcze jeden ukryty. Ukryty kłopot, który narasta. Braki surowca na rynku. Bo te surowce, które chwilowo dramatycznie, spekulacyjnie wzrosły między innymi aluminium. Te wzrosty zostały teraz zatrzymane poprzez recesję w Europie i ceny się ustabilizowały z tendencją spadkową i teraz wszyscy producenci złapani w tę pułapkę wiedzą, co nastąpi najpóźniej w czwartym kwartale i po prostu wygaszają produkcję po to, aby na tym nie stracić, bo wiedzą, że w przyszłym roku na pewno ich wyroby będą droższe. Hm. Dlatego, że surowce będą droższe. I No i co? I biorą na przeczekanie. Więc jeżeli tylko dodamy do tego jeszcze jeden impuls, na przykład jakieś dodatkowe embargo w tej wojnie handlowej, a Rosja jest w na przykład w segmencie aluminium, jest jednym z liderów światowych, no to nie tylko my mamy problem, cała Unia Europejska, ale problemy mają nawet Stany Zjednoczone w produkcji samolotów, co już zaczynają powoli dostrzegać i, i ujawniać. Część z tej produkcji, z tej pierwszej fali sankcji gospodarczych na Rosję, notabene po cichu została odwołana, co nie przeszkodziło w problemach zaopatrzeniowych. Nie złagodziło ich i producenci samolotów amerykańskich, w szczególności teraz próbujący nadrobić nadwyrężone zapasy, odbudować na wojnie, ukraińskiej. Okazuje się Raytheon i e, ten producent samolotów, on tam się nazywa, ten największy... E, bo, b, Benning? Amerykanie. Nie, nie, F-35 produkujący. Oni mają problemy zaopatrzeniowe i... Lockheed. Lockheed Martin i tam jeszcze jedna firma. Yeah. Mówią, e, mówią, że e, no, nie są w stanie realizować bieżących zamówień, tych, które napłynęły w ogromnej liczbie. Dlaczego? No zgaduj z gadula, gdzie jest kłopot, tak? <laughs> No to jest właśnie. po prostu wojna handlowa z tak zwane zerwane łańcuchy dostaw, ale jak spojrzy się w te szczegóły, no to chodzi po prostu o, o tak zwane sankcje handlowe, no i o blokady yy, surowcowe, więc yy, yy, w tej sytuacji politycznej, która jest obecnie w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie, ja nie widzę żadnej możliwości odstąpienia od dalszej eskalacji, no bo skoro nakładane są kolejne sankcje, no to logika jest jedno, jednokierunkowa. No właśnie i tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że ja na przykład używam w, w rozmowach o, o gospodarce takiego zwrotu, że sankcje gospodarcze na Europę zadziałały znakomicie. W związku z tym, że odczuwamy je na wszystkich praktycznie obszarach, bo zostały założone na newralgiczne parametry. Energia, żywność, nawozy sztuczne. I skala tej dewastacji jest jeszcze dla większości obserwatorów słabo widoczna, bo widzimy pewne powierzchniowe rzeczy, Natomiast okazuje się, że te granaty z wyciągniętymi zawleczkami są poukrywane w bardzo wielu peryferyjnych obszarach, które nie są od razu widoczne. Weźmy temat z tygodnia ubiegłego. AdBlue, czyli dodatek do paliwa, do diesla. W związku z tym, że nowoczesne samochody mają taki właśnie wymóg, że komputer pokładowy nie zaakceptuje pracy silnika, jeżeli po przekroczeniu pewnego limitu, to jest tam kilkaset kilometrów czy tysiąc maksymalnie, nie doleje się tego składnika do paliwa, wówczas silnik robi amen, taki zupełny i tylko lawetę można wezwać. Chyba, że ktoś będzie próbował rozprogramować tego typu historie, bo pojawiły się i takie usługi na rynku, natomiast one mogą grozić zupełnym uszkodzeniem programu i sterowania w samochodzie na bardzo grube pieniądze, to jest awaria. Ale tak czy inaczej, e, oczywiście w Niemczech jako pierwsi zauważyli to przedsiębiorcy, że jeżeli tak będzie, no to transport towarowy, samochodowy po prostu stanie, bo oni mają oczywiście samochody nowe, e, relatywnie nowe, nie tam sprzed 10 lat, tylko powiedzmy dwóch, trzech, czterech. E, I w takim przypadku skończą się dostawy towarów do sklepów, oczywiście przemysł, spożywczy nie będzie miał czym dostarczać do hipermarketów swoich produktów. To są rzeczy zupełnie niewyobrażalne dla przeciętnego konsumenta czy obywatela, który nie śledzi trendów gospodarczych ani nie ma rozpoznania w, w tych no, zakluczeniach, ja to nazwę, pomiędzybranżowych, gdzie jedna z drobna sprawa, surowiec, komponent jest w stanie wywalić kilka innych tematów bardzo odległych. No To był jeden chyba z powodów, dla którego wymyślono ten dodatek rzekomo uszlachetniający. I to nie jest problem europejski, ale światowy. I na dużą skalę przetestowano też w Stanach w sierpniu, gdzie wystąpiły duże szerokie braki paliwa dieslowskiego, one trwają nadal i teraz te braki przeniosą się do Europy właśnie z tego, z tego powodu, o którym wspomniałeś, no bo wstępują braki światowe tego komponentu, o którym mówimy i wiadomo było, że jest go niewiele i że jest bardzo wąska grupa dostawców, no i wystarczy sparaliżować tę grupkę dostawców i nie ma funkcjonującego diesla na rynku, w związku z tym drożeje paliwo dieslowskie i ten, ta sytuacja będzie przyspieszała teraz. U nas to już widać, że diesel jest wyraźnie drożeje w stosunku do benzyny i będzie jeszcze drożej z tego właśnie powodu. I kiedy to się skończy, nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy znikną braki. No i tłumaczą, że, a bo my importujemy dużo paliwa gotowego z Rosji, bo tam są rafinerie. Bzdura. Dlaczego? Ropę do dyzla przerabia właściwie każda rafineria, bo to jest podstawowa frakcja ropy naftowej. Ja nie mówię o kerozynie lotniczej, ja nie mówię o jakichś super lekkich frakcjach typu nafta. Ja mówię o, ty, o tej środkowej frakcji pod tytułem diesel, to jest ta średnio, e, zależy jak spojrzeć, średnio gęsta albo średnio lekka ropa naftowa. Ona jest troszeczkę gęstsza i cięższa od, tego super, od tej super słodkiej, lekkiej ropy z Bliskiego Wschodu jest wyraźnie lżejsza od ropy na przykład rosyjskiej typu Ural, tak? No, o tym mówimy, o tym środkowym komponencie, tak? Najbardziej, że tak powiem dominujący w każdego rodzaju ropie naftowej, więc każda rafineria z tej właśnie definicji, bo niektóre są nastawione na frakcje na przykład smoliste, czy tam inne na te super lekkie, tak? e, to wiadomo, nie? Bo, bo każda ropa naftowa ma inną trochę charakterystykę, ale wszystkie te rafinerie produkują diesla, bo to jest środkowa frakcja. Więc tłumaczenie debilom, że dosłuchajcie, no, bo tutaj embargo i tego, a tu my dużo importujemy to ropy gotowej, czyli przerobionej, czyli diesla z Rosji do tej pory i tu my nie możemy sami sobie w płocku zrobić, bo tu tego i nam występują braki. Nie, to nie z tego powodu. I pytanie, dlaczego takie bzdury opowiadają lemmingom? To jest dobre pytanie. No, to myślę, że po to, żeby yy, uśpić ich czujność. Nie. Yy, nie, nie nie. Ukryć. ukryć to, co powiedziałeś, że brak tego komponentu, to istotne. A, to jest właśnie to ta jeszcze ta, to, jest tak. Tak, oczywiście. No bo dla mnie to jest rzecz naturalna, bo śledząc te wszystkie procesy, technologie i powiązania, akurat jest to takie małe moje hobby w związku z tym, że utrzymanie biznesu przy życiu wymaga w każdej branży śledzenia tego typu zagrożeń. To jest tak zwane zagrożenia z otoczenia gospodarczego, więc to może nas rozwalić w różnych obszarach, jeżeli tego typu trudności się pojawią. Nie są one na co dzień rozpoznawalne, ale nawet jeżeli człowiek je rozpoznaje, no to co? No to musiałby kupić sobie ileś tego dodatku AdBlue, zmagaznować w karnistrach w większości przypadków substancje chemiczne mają tam jakiś okres ważności, powiedzmy 12 miesięcy czy coś. Następuje potem rozkład, bo tak to jest oczywiście skonfigurowane, że to nie jest tak jak nafta z dawnych lat, że ona sobie mogła tam leżeć 10 lat czy dłużej. Też mało kto wie, że benzyna po 12 miesiącach praktycznie nie nadaje się do, do baku. Jest rozwarstwiona wymagałaby obróbki chemicznej. No najbliżej tego paliwa idealnego jest ropa zwykła. Im gorsza, tym lepsza. Właśnie paradoksalnie taka ropa, która jest i w traktorach, i w kosiarkach nadaje się także do samochodu. Ostatecznie Olej opałowy też w sytuacjach awaryjnych można by do tego celu użyć. Ja oczywiście nie namawiam. Mówimy tylko o sytuacjach awaryjnych, gdzie w obronie zdrowia, życia, imienia i tak dalej, i tak dalej ktoś wyrusza z wozem strażackim nalewając olej opałowy po to tylko, żeby ochronić wyższe dobro, żeby tutaj być w zgodzie z youtubeowym algorytmem, muszę to powiedzieć. Natomiast rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych. Te punkty technologiczne, które mogą nas zaskoczyć ujawniają się w najmniej oczekiwanym momencie. Wspomniałbym tutaj autora, który był gościem wywiadu zamieszczonego w sobotnim biuletynie. On się nazywał William Forsthem. czy popraw mnie jak to się tam mówi bo nie wiem, czy po niemiecku bardziej, czy po angielsku. W każdym razie autor książki Sekundy Za Późno, to jest moja ulubiona książka, która już kiedyś tutaj była wspominana dawno temu. Polecam ją. Kanwą tego jest brak prądu. Po prostu brak prądu tu akurat spowodowany bardziej militarnym powodem. Niemniej jednak opisane tam zjawiska doskonale prezentują uzależnienie naszej cywilizacji od prądu. Przykładowo, jeżeli przyczyną braku prądu byłby impuls elektromagnetyczny, który się przecież może zjawić, chociażby w postaci wybuchów na Słońcu i impulsu o odpowiednim poziomie, który jest w stanie wygenerować takie przepięcie indukcyjne pomiędzy sieciami, pomiędzy transformatorami i odbiornikami, które powoduje spalenie znacznej części tej infrastruktury w obszarze widoczności ze Słońca, czyli to, co jest w stanie tutaj dotrzeć no to dzieją się straszliwe rzeczy wobec tutaj zaawansowania technologicznego. Weźmy sobie dla przykładu Stany Zjednoczone, gdzie w jednej chwili jest 3000 ponad samolotów pasażerskich w ruchu. Średnio rzecz biorąc oczywiście każdy samolot po 150 pasażerów. 150 razy 3450 tysiące, 450 tysięcy osób poruszających się w pojeździe takim, który w przypadku impulsu elektromagnetycznego zamienia się w kamień młyński w przeciągu kilku sekund, ponieważ wszystkie aparaty pokładowe przestają działać, cała nawigacja, instrumenty sterujące po prostu znika. Po prostu nie ma tego i wszyscy lecą sobie, tak jak ten samolot ostatnio prawie, że pionowo w dół. To oznacza 450 tysięcy ofiar w przeciągu kilkudziesięciu sekund. To są tego typu zjawiska. Dalsze trudności następują później. Mianowicie weźmy pod uwagę osoby podłączone na stałe do aparatury medycznej. Jest tego y, bardzo y, wiele tych przypadków. To są y, pensjonariusze szpitali, domów opieki i tak dalej. Y, chorzy w domach. Y, oni też mieliby y, dosyć dużo trudności, żeby nie powiedzieć y, tutaj dni policzone. Yy... Poza tym brak leków w aptekach, dosyć ciekawe zjawisko, prawie nikt się nad tym oczywiście nie zastanawia, oprócz badaczy tematu i zespołów do analiz strategicznych. Część osób przyjmuje leki, które ich podtrzymują przy życiu i zwiększają ich siły życiowe, ale część osób przyjmuje leki po to, żeby te, siły życiowe mocno przyblokować. Mówimy tutaj o pacjentach psychiatrycznych, którzy bez leków zyskują drugie i trzecie życie i tacy właśnie wychodzą na ulicę dosyć podekscytowani z różnymi pomysłami. To, to jest dosyć poważny problem społeczny, szczególnie w dużych miastach. Nie wiadomo na kogo się trafi na, na przechadzce, powiedzmy stojąc w kolejce po cukier. I właśnie ta książka, o której wspomniałem i której autor był gościem reportażu sobotniego, jest właśnie zbiorem tego typu historii, ubranej w bardzo zgrabną fabułę. Jest to między powieścią obyczajową, katastroficzną i horrorem jednocześnie. Można sobie tam wyobrazić, jak wygląda kształtowanie się społeczeństwa wobec, wobec chaosu i upadku państwowości. W takich przypadkach zupełnie inaczej toczą się losy. Poza naszymi tutaj szkolnymi wyobrażeniami to musielibyśmy sięgnąć do czasów dużo starszych, jak przebiegają takie procesy kreowania przywódców, społeczności, grup przetrwania, tego typu rzeczy. Polecam tą książkę, bo to jest bardzo interesująca lektura i daje obraz tego właśnie uzależnienia cywilizacyjnego, o które tu się tutaj ocieramy w tym roku wobec takich wyzwań, braków prądu, lockdownów energetycznych i różnych tego typu przypadłości. Także, także pod rozwagę to, to kładę, kto, kto sobotni biuletyn czytał, ten wie mniej więcej o co chodzi. Tam oczywiście nie była omawiana ta książka, tylko zupełnie inne zjawiska. No ale tak czy inaczej trudno nie, nie wymienić tego autora, ponieważ on jest osobą z, z kręgów wojskowych dosyć dobrze umocowanych w tych kręgach analityków strategicznych i praktycznie wszyscy tego człowieka znają. No tak, i tę tematykę też coś tam o tym słyszeli, co niewiele zmienia w ich podejściu do życia bieżącego, bo po prostu żyjemy z dnia na dzień i wszystko jest okej, okay, dopóki jest okej. Okay. A potem to już się będziemy martwić, no. Tak to wygląda, więc w tym błogostanie zmierzamy ku niewiadomemu. To niewiadome się objawi w takiej albo w innej postaci. Mamy wciąż nadzieję, że w niezbyt bolesnej, ale z czasem te nadzieje z tak z blakną, bo, bo z dnia na dzień poziom oczekiwań tak jakby doznaje dekompresji w rytm doniesień rządowych, no, że walczymy. No. Jest, jest dobrze, ale nie tragicznie. No tak. Słowami piosenki. Ja w takim przypadku zawsze podkreślam to, co się nazywa pakietem startowym organizacyjnym. Bo nie o to chodzi, żeby się przygotować na 5 czy 10 lat, bo to nie jest możliwe, ani kosztowo, ani organizacyjnie, ani lokalowo. Ani po prostu nikt nie ma ochoty poświęcić pół życia na tego typu zajęcie. Natomiast wbrew pozorom podstawowe przygotowania nie zajmują wiele czasu i chodzi tylko o to, żeby zdobyć dobrą pozycję startową. To jest główne zadanie survivalu. Dobra pozycja startowa daje możliwość wyprzedzenia konkurentów i dobrania się do różnych źródeł na spokojnie, zyskania przewagi konkurencyjnej. Tu już znowu wchodzimy w taki biznes klasyczny. Ktoś, kto ma środki produkcji, ma jakieś nadwyżki, może coś wymienić i tak dalej. To jest temat rzeka. My mówimy na ten temat już, Miesiącami po prostu. Jest do tego odpowiednia literatura i fachowa, i powieściowa, tak jak wymieniona wcześniej książka. Drugą książkę jeszcze muszę wspomnieć takiego austriackiego analityka Blackout. Blackout, co się staje bardzo, bardzo aktualne. Jest to typowy brak prądu i katastrofa z tym związana gospodarcza w wyniku zaniedbań różnego typu i awarii. Oczywiście błąd człowieka tutaj gra istotną rolę. Natomiast nie tylko, bo pewne elementy systemu były tak skonfigurowane, ażeby ten błąd nadawał się do wykorzystania. I powiedzmy taka konfiguracja, nie mogę tutaj oczywiście zdradzić o co chodzi, bo przyjemność z czytania czy zesłuchania tego notebooka byłaby zneutralizowana, natomiast jest to dostępne za dosłownie parę złotych w internecie. Można sobie takiego notebooka ściągnąć. Polecam, bo również jest to intrygujące. O ile sekundę za późno ma umocowanie amerykańsko-wojskowe, o tyle ten blackout to europejsko-cywilne. Także... Polecam te obie książki jako coś zupełnie różnego, ale dającego przekrój sytuacji. Nie myślałem, że to tak szybko wejdzie do realizacji i do rozważań strategicznych jako realistyczne zagrożenie, które należy wziąć pod uwagę, przynajmniej właśnie ze względu na tak zwany pakiet startowy. Dla każdego on jest oczywiście inny, bo Inaczej postąpi powiedzmy młody kawaler, który nie posiada żadnych zobowiązań. Naprzeciwko ojca rodziny, który ma trójkę dzieci, dom, firmę. Jest powiedzmy zaawansowany w latach i nie zamierza donikąd się wybierać. Także to są różne ścieżki. Każdy musi sobie to oczywiście przemyśleć. Te obecne tutaj historie to już zdecydowanie nie są, nie są tematy wakacyjne, ponieważ jak nas tutaj przestrzegał prezydent Stanów Zjednoczonych, wygadawszy się przy którymś tam przemówieniu, operacja Dark Winter jest coraz bliżej. I to chyba nie było przejęzyczenie, wiesz? nie, on bo... się wygada po prostu, bo jest taki czasem nieprzytomny to jest freudowskie pomyłka szczerości, no chwila nieuwagi, no i prawda wychodzi na wierzch i to, to się, ten scenariusz chyba będzie grany już nawet nie sięgając na specjalnie do Amerykanów w kwestiach cywilizacyjnych, no to, to wypchnięcie Europy w w depresję gospodarczą, przemysłową, ścieżką braków surowcowych, to jest najszybsza droga, najbardziej skuteczna, no bo jeżeli nie ma prądu, no to po prostu fabryka stoi. I mam mocne przeświadczenie, że zmierzamy właśnie w tę stronę, że bilans energetyczny europejski się nie będzie domykał, w, właśnie z tego powodu, z takim zamiarem, aby tego dokonać. No i, no i to jest oczywiście teoria spiskowa, no ale poszlaki wskazują na taki zamiar ewentualny tych działań, bo przecież mm, przesłanki po temu były widoczne już rok, przed rokiem. Że istnieje no, takie zagroże... Nie było szparady, się wypowiada w ten sposób nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy, a wiadomo, kto tutaj z długim nosem jest uczniem Klausa, zajmującym poczesne stanowisko i wiele takich stanowisk w Europie jest zajmowanych właśnie przez osoby chodzące do klasy Klausa, właśnie tego pana. Nie chcę tutaj mówić, bo, bo nam coś wywali, bo dzisiaj mieliśmy sporo problemów, żeby się w ogóle połączyć, nie wiadomo dlaczego, jak zwykle to są rzeczy nieprzewidywalne. Wracając do tematu, jest to planowa polityka. Oczywiście jedna z wielu teorii spiskowych, które miały się nie zdarzyć, ale one zdarzają się niestety coraz szybciej i coraz częściej wchodzą po coraz krótszym czasie do realizacji. Tak, my to zagrożenie widzieliśmy przed rokiem. Ono się teraz nabiera realnego kształtu, a rządziciele, ci rzekomi ministrowie i te wszystkie sztaby tak zwanych fachowców, no wydają się stać w rozkroku, że tak powiem, z pełnymi gaciami, nieporadnie i nie wiedzą, nie rozumieją logiki skutków swoich wcześniejszych poczynań. Ten mi ta relacja akurat z tego, że oni nie wiedzą, co się dzieje i że jest to absolutny przypadek, że taki zbieg okoliczności, że skutki ich działań były nieprzewidywalne, bo wyszło to, co wyszło, co było, można było zgadnąć zawczasu. No, To nie jest wiarygodne. Te opowieści dziwnej treści po prostu nie trzymają się kupy i trzeba być bardzo mocno rozkojarzonym, żeby nie dostrzec tego planu po prostu w realizacji, bo jest on tak toporny i tak prymitywny i tak oczywisty. Przykro mi, że kogoś rozczarowałem, no, że zaczyna wątpić w własną inteligencję i spostrzegawczość, no, ale niestety taka jest prawda i bardzo łatwo to udowodnić. Ja się zastanawiałem nad tytułem audycji dzisiejszej i uporczywie wchodziło mi do głowy takie sformułowanie, które zaraz powiem, taki tytuł zespołu, ponieważ padło już jakiś czas temu słowo udawać. Udawać, a to wiadomo oznacza także oszukiwać, sprawiać wrażenie zupełnie innego obrazu, innej sytuacji. Mianowicie epoka mili wanili Był kiedyś taki zespół, <gry> który praktycznie w ogóle nie potrafił śpiewać i pewnego razu na koncercie, oni nawet gremy dostali a, a, nagrodę, I pewnego razu na koncercie zacięła się taśma no i klops był, bo po prostu <gry> wyszło, szedło z worka i okazało się, że to po prostu jest dno zupełne i ze śpiewaniem w ogóle nie ma nic wspólnego. I ja tak właśnie myślę, że w takiej epoce mili wanili żyjemy na wszystkich poziomach gospodarczych, politycznych, medialnych. Czy to tak jeszcze długo potrwa? No, wydaje się, że chyba już nie da się bardziej ściemniać, chociaż publika nadal przyjmuje w znaczącym procencie te wszystkie bzdury, ale coraz więcej osób jednak się budzi i jest w stanie rozpoznać, ponieważ kłamstwo i oszustwo jest już na takim poziomie absurdu i bezczelności, że są w stanie z własnego doświadczenia życiowego stwierdzić, że to się nie zgadza. No tak, skoro nagle gaz drożyje razy pięć zaraz po założeniu sankcji na Putina, no to jakiś związek tu chyba tych wydarzeń istnieje. Ale można udawać, że przecież to jest wszystko działanie wolnego rynku, tak? Mamy kryzys światowy wolnego rynku. W związku z tym musimy obalić kapitalizm i założyć centralne zarządzanie planetą pod wezwaniem świętego Klausa, pod z Ritą Thunberg będą ratowali zieloną energię no bo kapitalizm się nie sprawdził ewidentnie jest kryzys za kryzysem wprowadzimy teraz centralny zarząd planety komunistyczny podzielimy wszystkie zasoby sprawiedliwie, a nie powiedziałem równo tylko sprawiedliwie no i będzie dobrze. Każdy dostanie do kieszeni e, miesięczny podarunek, tak zwany dochód gwarantowany. No i już. No i, I będziemy szczęśliwi. Właśnie ostatnio wy, wypadł ktoś z tematem e, u nas w Polsce tak zwanej opłaty adiaceniskiej adia w innym ujęciu. To jest ta niby planistyczna za przewartościowanie nieruchomości. Jeżeli gmina postanowi zaktualizować plan zagospodarowania przestrzennego i stwierdzi, że wszystkie grunty czy nieruchomości podniosły swoją wartość, to zażąda nie w momencie sprzedaży, a w trybie natychmiastowym dopłaty. To jest taki projekt. Nie wiem, czy on daleko ma do realizacji, czy też nie. Niemniej jednak wszyscy się tutaj oburzyli, którzy znają sprawę tych opłat od nieruchomości, bo to jest taki parakatastralny haracz, który miałby podreperować budżety gminne. No, tego typu y, y, y, y, projekty, pomysły będą się mnożyć, bo są braki w kasie, więc y, fiskalizm będzie narastał i, i y, podobnych podatków od psów, od deszczu, od y, niepogody, od, od czegokolwiek, od zużywanego powietrza y, będzie przybywać, no bo... W, Wiesz, nic nie jest poniżej godności urzędniczej, kiedy brakuje kasy. Będą się imali wszystkiego, co jest możliwe, tak długo, jak będzie to działało. Czyli do momentu napotkania zbrojnego oporu, zbrojnego niekoniecznie w postaci powstania, ale zbrojnego w postaci jakiejkolwiek skutecznej czyli na przykład jakieś blokady, jakiegoś podpalenia urzędu, pobicia, prawda, i tym podobne. Ja nie mówię o zdarzeniach, do których zachęcam, tylko wskazuję. Tak to się obserwuje w historii. Tutaj ja bym zacytował oczywiście przypadek czeski z wieków ubiegłych, defenestracja, czyli wywalenie uprzykrzającego się tak. osobnika przez okno. To trzykrotnie miało miejsce w Pradze. To byli właśnie jacyś notable, którzy permanentnie działali na szkodę społeczności. W związku z tym kiedyś ta społeczność straciła cierpliwość i tutaj dokonała pewnego rodzaju rozliczenia. I Inną sprawą jest to, że oni wpadli, nie wszyscy, bo niektórzy tam mieli jakieś urazy, ale byli też tacy, którzy wpadli w hałdę śmieci pomieszaną e, że tak powiem z szambem w związku z tym ten blamasz był na tyle dokuczliwy, że więcej nie brali udziału w życiu publicznym e, i musieli się usunąć to standardy bardzo się sprosytuowały i za bardzo bym na ten, na ten publiczny ostracyzm nie liczył obecnie e, bo za wielokrotne nawet nurzanie w gnojówce no, nie wyłącza z życia politycznego, więc... <śmiech> odporność jest raczej bardzo wielka. Tak, no to... Prostytucja medialna głównie na to wpłynęła, na schamienie obyczaju wszelkiego i poczucie własnej wartości, bo to wszystko jest na sprzedaż, więc... Więc no kwestia występuje wyłącznie, powiedziałbym, co do ceny, a nie do poziomu, że tak powiem, schamienia, ani prostytucji. To wszystkie usługi są dostępne, jest tylko kwestia cennika. No, Bo to wszystko jest przecież za pieniądze. Więc na tym etapie jesteśmy, ja się nie spodziewam specjalnego oporu ani wielkiego oburzenia z różnych działań, które będą zaprowadzane doraźnie. Spodziewam się natomiast masowego niezadowolenia, bo jest to oczywiste, kiedy micha i perspektywy się kończą. To tak jest. Na razie tłumaczymy to sobie żeby mieć święty spokój, tak naprawdę, tym, że jest wojna, prawda? I wszystkiemu jest winien Putin, taka jest dominująca narracja i większość to przyjmuje, ale już się pojawiają pęknięcia w tym w tej, w tej ludowej wierze, w święty spokój. No, ale przecież w, Zdrowy rozsądek podpowiada, że to jest tylko kawałek tej bajki, bo z drugiej strony jest działanie całkowicie świadome i celowe. I to po stronie właśnie tej tak zwanej Europy, no, z tymi tak zwanymi przywódcami na czele. Więc... No więc trzeba sobie jakoś te resztę dośpiewać, otworzyć szeroko oczka i stwierdzić, no faktycznie mamy do czynienia z, z planowym zawaleniem systemu finansów. Podkreślmy, że Europa jest tutaj pierwsza na celowniku i najbardziej narażona i także najbardziej wrażliwa na te wszystkie procesy i chyba taki jest właśnie plan, żeby Europę tutaj wykluczyć z tej globalnej konkurencji w pierwszej kolejności, niech się zajmie własnymi problemami. No kłopotliwe to jest, bo dotyczy również nas i naszych tutaj interesów. Będziemy mieć niezłą zagwozdkę, żeby sobie z tym poradzić wobec tego typu trudności, które na razie można tutaj podejrzewać na zasadzie analizy strategicznej, ale już nawet powszechnie jest to dostrzegane wśród zwykłych obywateli, konsumentów czy przedsiębiorców, którzy praktycznie w niewielkim tylko zakresie zajmują się biznesem. Każdy z nas to powolutku czuje. Te rachunki o 600-700% dla tych, którzy mieli umowy powiedzmy trzyletnie na dostawę gazu czy prądu no to musi boleć i to z całą pewnością e, przyprawi o e, upadłość bardzo wiele firm, szczególnie takich, które działały tutaj na granicy rentowności. E, zwykle to jest w ten sposób, że giganci podejmują wtedy te rynki e, i nieco się bogacą, natomiast firmy małe mają trudności e, do tego stopnia, że nie zawsze są gotowi właściciele tych firm e, kontynuować działalność. Także tego typu historie y, oczywiście przełożą się na parametry gospodarcze, zarówno na poziom bezrobocia, jak i oczywiście poziom inflacji też za jakiś czas. No i zmierza to do depresji, jakby nie było gospodarczej. No i fale nacjonalizacji i konsolidacji generalnie, e, czyli kolektywizacji gospodarczej, tak to nazwijmy otwarciem tekstem. Sto lat temu była rewolucja bolszewicka, której celem była kolektywizacja i władza rad. Obecnie mamy do czynienia z rewolucją jaką? No resetową w kierunku tak zwanej czwartej rewolucji, jak to mówi Szwab, czyli stworzenia nowego ładu światowego, zielonego, sprawiedliwego, no ale jego głównym komponentem jest też nacjonalizacja i dobrowolna albo przymusowa kolektywizacja. Przecież te wszystkie wielkie osiedla w miastach są kolektywne. Nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy, czyli my cię skolektywizujemy, będziesz wszystko wynajmował. To jest nic innego niż ideał bolszewicki sprzed 100 lat w nowym wydaniu, w wydaniu tzw. nowej technologii metaversu. Nie będziesz nic posiadał, nie będziesz żadnym burżujem prywatnym przedsiębiorcą, będziesz po prostu prekariatem, który zadala za miskę ryżu, za, jak mówi Pinokio, w, w sowie i przyjaciołach. Ten odcinek bardzo słodki i soczysty i prawdziwy, żeby na świecie była równość i porządek, tak, i sprawiedliwość. Wszyscy będą zasuwać za miskę ryżu i za ileś tam, za tysiąc dolarów dochodu gwarantowanego, który ma starczyć do pierwszego i, i wystarczy, i chwacit, jak mówią Rosjanie. Tyle się należy, tyle dostaniesz, no. Nie będziesz miał niczego, bo wszystko oddasz, dlatego że na nic się nie będzie stać, bo Cię wywłaszczą z tej albo z innej strony, skolektywizują Twoją firmę, bo wykupią ją bogaci w warunkach kryzysu czy tej depresji natomiast kolektywizacja w dużym przemyśle, na przykład w energetyce już następuje w postaci przymusowego wykupu firm dystrybucji dostaw energii, no bo one plajtują jedna po drugiej, bo po prostu jak ceny skoczyły dramatycznie, to, to, to okazuje się, że nie mają gotówki w kasie. I co? I przychodzą do państwa poza, poza pomogę. To państwo mówi, dobra, my wam my specjalną ustawę, ale musimy was znacjonalizować. A to dobrze, to jest Okej, okay, nasz zarząd to zatwierdzi. No i już. z zgromadzenie wspólników, postanawiamy, no bo wyjście inne jest takie, że splajtujemy i wszyscy będziemy goli, tak? No to się zgadzamy na przymusowy wykup przez państwo i jeszcze jesteśmy szczęśliwi. Czyli nic nie mamy, jesteśmy szczęśliwi, jak mówisz, chłopak. To jest na tym poziomie najwyższym teraz koncernów energetycznych pod tytułem na przykład ENGIE y, y, Electricité de France, czyli największy dystrybutor energii w Europie w ogóle, y, który jak wszyscy wiedzą jest bankrutem i przejmuje go państwo francuskie na garnuszek przymusowo z powodu własnych dekretów Macrona, który zarządził ceny regulowane, które splajtowały te firmy. No. wystarczył jeden sezon. Yy, to samo z największym dystrybutorem prywatnym yy, konsorcjum niemieckim gazu ziemnego, który przyszedł już po drugą zapomogę do państwa w wysokości tam kilkunastu miliardów w przeciągu dwóch miesięcy zaledwie. Hmm? Tak. I to dalej będzie się rozlewało. Ten trend jest nie, niezaprzeczalny, jest widoczny na, na, na, na giełdach. Więc yy, zawirowania... No, to... o... Ostatnie PGNIG, które nagle wystrzeliło, prawda, bo jest monopolistą i się konsoliduje, notabene przecież konsolidacja, tak? Czyli wykupuje tych wszystkich konkurentów. Jest tylko jeden dostawca energii węglowodorowej w Polsce pod tytułem jak się nazywa ten Moloch, tak? Orlen, tak? On Pegienigę wchłania, o lotos już wchłonął i będzie miał właśnie wszystko pod swoimi skrzydłami, ale tak naprawdę przecież no to dlaczego oni się tak konsolidują? No bo wyjściem z drugiej strony jest Plajta. Tak, czyli praktycznie wyjścia nie ma. Albo przeżyjecie na naszych warunkach, albo nie przeżyjecie. Tak, czyli przetrwają wielkie firmy państwowe, tak, które drukują sobie pieniądze z banku centralnego i koniec no, w tych warunkach takiej egzotycznej wojny, która jest prowadzona przez biurokratów na w szczeblu makro, no bo wolny biznes, który się opiera na stabilnych warunkach ekonomicznych, po prostu nie jest w stanie przetrzymać takich szoków, kiedy cena zaopatrzenia rośnie o 500%. No no a są y, branże oparte głównie na energii, na prądzie, na y, gazie y, no i to będzie poważny problem, to myślę, że już y, za parę tygodni y, nowe taryfy jak nadejdą no to y, zobaczymy y, ja jestem ciekaw czy y, polscy przedsiębiorcy i polscy obywatele będą się y, pozwalać tak kiwać jeszcze długo i czy długo będzie do nich docierać ten poziom oszustwa i wyzysku, jaki wkoło koło tutaj narasta. Mam nadzieję, że niedługo, że nie będzie to dużo później niż to się w pradze objawiło, ale czas pokaże, zobaczymy. Kłopot w tym, że wszystkie te ruchy masowe niestety bardzo łatwo jest zinfiltrować i je wykoleić, sprowadzić na manowce, mało tego w warunkach doraźnych przecież dekrety i inne tam przepisy obowiązują, więc jeżeli w warunkach nadzwyczajnych państwo skorzysta z możliwości wykupu przymusowego przejęcia przedsiębiorstwa w zarząd chociażby tymczasowy no to po prostu to wykorzysta i co będziesz miał do powiedzenia tak wprowadzą ceny regulowane w twojej branży ja nie mówię w sklepach co już jest realne w detalu ceny regulowane, bo zaczyna się od regulowanej ceny gazu na przykład dla odbiorców indywidualnych, czyli Urząd Regulacji Energetyki wiadomo, że przedłuży działanie tarczy tak zwanej antykryzysowej dla odbiorców indywidualnych, czyli firmy będą płaciły na przykład trzy razy więcej za prąd, tak? niż odbiorcy indywidualni. No co to spowoduje? No że spora część firm przeniesie się do szarej strefy i będzie ciągnęła prąd z gniazdek de facto nielegalnie, bo będą udawały, że jest to prywatny pobór energii, prawda? na potrzeby bytowe, a tak naprawdę no to będzie mała fabryczka w garażu jednym, drugim, trzecim, dziesiątym. No i to ewidentnie będzie wykrywane przez różnych tam wyrafinowanych cwoniaków z detektorami, prawda, bo to się mierzy na bieżąco jaka jest konsumpcja na linii, i wiadomo, i będą tam lotne brygady, będą drony w powietrzu i tego, i będzie wiadomo, kto ile zużywa i będą włapywali kary, i tak dalej, i zrobi się podziemie energetyczne, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest przed nami, no bo warunki rynku, no prawo Kopernika-Graszama. No jeżeli tu to samo kosztuje trzy razy tyle, a tu trzy razy mniej, no to dlaczego z tego nie skorzystać, tak? Ja, broń Boże, nie zachęcam ani, ani nie, nie, nie, nie instruuję nikogo, tylko mówię jak będzie. No po prostu to jest nieuniknione, to się tak odbędzie. Ceny regulowane zawsze tworzą czarny rynek no to mamy już właściwie czarny rynek w energii, jest na ten sezon zimowy, jest już zaplanowany. I jeżeli jesteś cwaniakiem, który wie, jak się w tym poruszać, no to już wiesz, co masz robić, tak? No bo to jest, to jest źródło gwarantowanego zysku. To na pewno będzie dało dawało zarobić. Tak? Zgadza się? Od razu powiem, że we młynach koło nasiąbierne jest dużo bardziej wydajne niż podsiąbierne. No właśnie, no znowu to nie jest porada żadna biznesowa, ani zachęta do oszustwa. Do no bo... To chodzi tylko o uchwycenie prądu z wody. Tak, ale taryfa indywidualna na gaz w domku, kiedy nim opalasz, żeby ci nie było zimno, tak, a taryfa przemysłowa na przykład do pędzenia bimbru albo wytwarzania jakichś tam komponentów chemicznych, czy, czy na przykład dmuchania szkła czy czegokolwiek, no rozumiemy, że to, to może być inna taryfa, tak, ale pokusa jest zbyt silna, żeby dać się od razu tak uśmiercić, żeby tutaj podnieść ceny razy trzy czy cztery. Prawda? A tutaj chronić tych biednych i tak dalej, więc rozumiesz to rozdwojenie jaźni? No to będzie masowa korupcja, będą przestępstwa z tym związane, a zaraz potem, jak się jak te zjawiska się tak powiem, rozchulają, no to wej wejdą ceny regulowane w inne segmenty, bo, bo za energią idzie, całe, cała produkcja. Więc występuje rozwarstwienie, i żeby jemu przeciwdziałać, to po prostu wprowadzą urzędowe ceny na różne artykuły wiodące, być może żywność, tam podstawowe artykuły i tak dalej. No, to jest nieunione, kiedy zaczynasz regulować ceny detaliczne energii gniazdku i na stacji benzynowej, no to po prostu dalszy ciąg jest znany ze stanu wojennego, z tych wszystkich kryzysów poprzednich. Ja nie wiem, czemu ludzie tego jeszcze nie dostrzegają, czy tak by się wydawali, że nie chcą o tym pamiętać, no ale to jest zaledwie tam 30 lat wstecz, więc to jest w historycznej pamięci żyjącego pokolenia. Właśnie, co ci przypomina widok znajomy, ten miałem powiedzieć, natomiast no, no właśnie. wszyscy to wiedzą, że to tak jest i mimo w, pomimo wszystko tak opornie to działa, to kojarzenie faktów, no ale widocznie dla wielu ludzi jest jeszcze zbyt dobrze, żeby się zorientowali, na pewno nie nasi słuchacze, bo oni są dosyć dobrze zorientowani, jeżeli to jest stałe grono tutaj, osób, bo w podobnych liczbach się to obraca. My tutaj rozważamy te tematy, ale dawno już przestały to być hipotezy, to już omawiamy istniejące zjawiska, które nabierają coraz większej skali i większego tempa. To nie, jest, to nie jest jedyny problem, bo gospodarka, jak to zwykle bywa w Polsce, mamy tradycję, ażeby sobie radzić z najrozmaitszymi przeszkodami, od zaborców przez okupantów do różnych wyzyskiwaczy systemowo-ustrojowych. Natomiast teraz bym wskoczył na chwilkę na Bliski Wschód, bo tam w ostatnich dniach też dosyć było ciekawie. Ten temat przysechł na kilkanaście dni z tego względu, że pojawiły się w ramach rozmów w Wiedniu między Iranem i Stanami Zjednoczonymi oraz Europą Iskierki porozumienia, które no jednakowoż do niczego póki co nie prowadzą. Ocenił to Herzog słowami, Iran nie kwalifikuje się do umowy, do porozumienia ze względu na swoje oszustwa różnego typu, ukrywanie materiałów rozszczepialnych, ukrywanie miejsc, gdzie dokonywane są procesy wytwarzania materiałów niebezpiecznych. Jacques Borel z Unii skomentował, że pomimo wcześniejszego optymizmu co do rozmów, odpowiedź Iranu jest niekonstruktywna, a obie strony, czyli Stany Zjednoczone i Iran mają stanowiska zupełnie rozbieżne. To też coś mówi. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu skwitował po raz kolejny, że Waszyngton nie będzie czynił żadnych przeszkód co do działań Izraela względem Iranu i ochrony własnych interesów, włączając w to opcje militarne, że tak powiem, każdej skali. Został powołany nowy szef IDF-u, czyli Sił Zbrojnych Izraelskich, Herzli Halewi. Jest to obecny zastępca Kochawiego i tu osobowość ciekawa, bo jest z wojskowej kariery komandosem, ale z wykształcenia filozofem, taka niespodzianka, o twarzy bardzo smutnego centuriona rzymskiego. Muszę powiedzieć, bo tak się mu przyglądałem na tych zdjęciach nominacyjnych i z wystąpień pierwszych z bardzo ciekawym stanowiskiem wobec filozofii, mówiącym o tym, że zarządzanie administracyjne, biznesowe jest zdecydowanie mniej potrzebne w armii niż filozofia, ponieważ filozofia umożliwia właściwy wybór kategorii celów. Widzę tu w tym dużą mądrość i pewną nadzieję, że te Cele związane z przetrwaniem jak największej ilości ludzi jednak będą ważniejsze od interesu całkiem niewielkiej grupki ludzi, która jest gotowa poświęcić wszystkich w ramach opcji Samsona bez względu na koszty. Czy to się sprawdzi, czy nie zobaczymy, bo te tematy właśnie militarne znowu ruszyły. Znowu były przeloty amerykańskich bombowców B-52 w, w rejonie Zatoki Perskiej wokół Iranu. Była prezentacja tutaj oręża na wszystkie strony możliwe, żeby Iran nie zapomniał o tym, że Stany Zjednoczone nadal są w regionie. Zamówione dla Izraela latające cysterny, co prawda bez obiecanek, że będą szybciej niż w 2025 roku. Natomiast już nie ma tak gwałtownego sprzeciwu odnośnie ich dostarczenia. Nie wiem, czy są uwzględnione te braki materiałowe, które, które pojawiły się na rynku międzynarodowym, ale praktycznie interes bezcennego Izraela tutaj nie pozwala w ogóle na żadne odroczenia i wszystko będzie możliwe jak najszybciej, żeby dostarczyć chociażby wypożyczenie tego typu samolotów w razie potrzeby. Stanowisko Lapida też w ostatnich dniach jest takie, że Iran za dużo tutaj manifestuje swoje niesubordynowanie. Jeżeli tak będzie nadal fikać, to tutaj doczeka się reakcji ze strony Izraela, ponieważ Izrael jest nieustannie w poczuciu zagrożenia, gotowy na wszelkie działania bez tutaj ograniczeń, co oczywiście zawsze jest podkreślane w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. I taki mamy praktycznie stan tej sfery gospodarczo-militarno-politycznej, gdzie jakby zmierza w stronę porozumienia, ale na horyzoncie jednak konfrontacja się szykuje i, i widać to, że Izrael definitywnie torpeduje porozumienie i nie bierze pod uwagę w żadnym wypadku nawet zawartego porozumienia, które miałoby ostudzić ich zamiary, ponieważ sam tekst porozumienia zawiera istotne luki, które są mocno podkreślone i które godzą w interesy izraelskie na tyle mocno, że tutaj plan jest de facto jasny. Tak, Amerykanie im na to mówią, co potwierdzają oficjalnie, No, że nie martwcie się, bo właściwie... My rozumiemy, że wy tą umową nie będziecie związani, ale od naszego bezwarunkowego poparcia nie, dla was nie ma, naprawdę nie ma żadnego, do tego nie ma żadnej alternatywy. Czyli, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby e, nigdy nie za, za, zagroziła wam katastrofa nuklearna z wiadomej strony. No, i, takie podczas ostatniej wizyty takie zapewnienia padły, więc są jak najbardziej, że tak powiem, gorące i, i, i, no i myślę o kurą do tej sytuacji go, rozgrywającej się na ekranach. A to, czy będzie ta Jackopa, czy nie będzie, to właściwie już nie ma żadnego znaczenia w tym świetle, no bo skoro główny zagrożony i ten inicjator i ten rozpoczynający jakieś tam regionalne walki w przeciągu ostatnich zaledwie tygodni nie czuje się z z związany żadnymi traktatami, no to możemy się spodziewać wszystkiego. Tak, jednocześnie regularnie trwają bombardowania izraelskie w Syrii. Dzisiaj po raz kolejny zostało zbombardowane lotnisko w Aleppo tak sobie, że tak powiem mimochodem i przy okazji na wszelki wypadek pod tytułem to jest obiekt używany przez wrogie siły i przybudówki irańskie które tam tu szkodzą właśnie Izraelowi w interesach regionalnych bardzo szmuglują broń i różne inne niedozwolone rzeczy specjalnie nikt się tym nie oburza Jakoś to tak się kula, to nie jest jedyny kłopot w regionie, dlatego że dzisiaj właśnie można było zaobserwować nowy poziom konfliktu turecko-greckiego. To jest ciekawostka, ponieważ Turcy narzekali na blokady wojskowych samolotów poprzez siły obrony greckie. To jest temat jeszcze nie do końca rozpoznany. Ja tutaj tylko tak mignąłem po, po nagłówkach, to po południu wyszło. No jest to taki zgrzyt dosyć gruby, ponieważ Turcy z Grekami prowadzą taki konflikt właściwie ukryty, ale znaczący od dłuższego czasu. No tam jest cała seria wysp, które są kontestowane przez Turków. Nie chodzi tylko o Cypr, który jest podzielony od kilkudziesięciu lat i okupowany nielegalnie. Część Cypru przecież należy do Unii Europejskiej, więc to, to jest sprawa całej Unii, podobnie jak Grecja. Ale to się ostatnio rozszerzyło w związku z poszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej obecnej na szelfie kontynentalnym, zarówno tureckim, jak i greckim, jak i innych tam krajów na wybrzeżu północnym Morza Śródziemnego i wokół Cypru tam było gorąco, bo tam były podjazdy z marynarką turecką i tak dalej. To się w ciągu lata zostało dzięki sprawnej dyplomacji unijnej jakoś tam zażegnane, ale znowu powraca na kilku historycznych wyspach, które są kontestowane. Należą formalnie do Grecji, a Turcy twierdzą, że to jest ich własność bo tam żyją Turcy i to są historycznie tureckie wyspy i my je odbijemy no i z, nasilali ostatnimi tygodniami patrole różnego rodzaju morskie straży przybrzeżnej i lotnictwo ostatnio no i na te działania Grecy sprytnie odpowiedzieli z rozlokowaniem rakietowych sił ochrony przeciwlotniczej i skrzydło tych samolotów tureckich, myśliwskich po prostu złapały na gorącym uczynku przelotu nad tymi wyspami no i na radarach tam się w tych kokpitach lotnikom ukazało czerwone światełko że uwaga jesteście locked in to znaczy, że radar obrony przeciwlotniczej ma was na muszce i w każdej chwili może odpalić rakietę Czyli to jest ostatni moment na ucieczkę w warunkach popłochu, bo w tej chwili już samolot jest właściwie wydany na, na niechybną śmierć. Jeżeli by druga strona nacisnęła spust, to tego samolotu nie ma. Tak to się odbywa. Podobnie w walce powietrznej, ale to wtedy samolot strzela do samolotu, a z jeszcze większą dokładnością i skutecznością, bo z lądu w powietrze można wysyłać o dużo większe, że tak powiem, ładunki, no bo samolot ma ograniczony udźwig, tam te ładunki są rzędu tysiąca kilogramów maksimum, a z lądu można wysyłać rakietki o masie startowej, na przykład kilku ton, prawda? precyzyjne, na przykład dwufazowe. Nie? manewrujące jeszcze w dodatku, <śmiech> więc i inteligentne, śledzące za celem, więc uciec przed taką rakietą jest bardzo trudno, jeżeli jest to w ogóle możliwe. No i w takiej sytuacji Turcy uciekli przed tym zagrożeniem, już wiedząc, że są, są na celowniku w Popłochu. No i to był problem, że tak powiem, wizerunkowy, no bo sułtan się obraził, że Grecy go przepędzili z, prawda, z regularnego patrolu. No więc wygłosił buńczuczne przemówienie, że przyjdzie taki moment, że nie będziecie nawet wiedzieli w środku nocy. Odbierzemy, co nasze. No, to takie, to właściwie należy do rutyny tych kontaktów turecko-greckich, one co jakiś czas się wzmagają, ten, ta retoryka, a w tym momencie się mocno wzmogła, bo to napięcie graniczne na Morzu Egejskim po prostu z tygodnia na tydzień się podnosi od jakiegoś czasu. No i doszło do czegoś takiego, nic wielkiego z tego nie musi wyniknąć poza te notami dyplomatycznymi i narastającą wrogością w obu stolicach Atenach i Ankarze, ale no jest problem. Problem polega na tym, że Erdogan ma wielką inflację i musi czymś uspokoić swoich ziomali tak, zdenerwowanych na ogólną sytuację. Ktoś musi być winny no i Erdogan ma silną armię i może ją wytoczyć, no, już tam Kurdów przecież w Syrii poniewiera bardzo mocno. Pod okiem Putina, tak Putin jednym okiem przymyka, żeby na to nie patrzeć, ale doszli do jakiegoś tam ładu z, z prezydentem Syrii, Asadem, że no, na ograniczonym terytorium, no to Turcy mogą w Syrii operować nie będziemy do nich strzelali na razie. No ale to jest taka, wiadomo, cisza przed burzą, bo w każdej chwili ta operacja może się rozszerzyć na Irak sąsiedni, gdzie Kurdowie przesiedzą tam i tam są no, ostatnio codziennie jakieś wybuchy właśnie w tym, na tym półksiężycu kurdyjskim. Więc no, sytuacja jest wysoce niestabilna i to nie dotyczy jednego kraju, tylko całego regionu. No i w dodatku jeszcze Unii Europejskiej, chociażby w, w, pod postacią Grecji, która jest sojusznikiem natowskim Turcji, no ale jest jednocześnie odwiecznym wrogiem religijnym i, i cywilizacyjnym, no i historycznie znajdującym się notorycznie w, w, w fazie albo otwartej, albo cichej wojny, chociażby na tym podzielonym Cyprze, prawda? Więc to, to jest, ta wojna się nigdy nie skończyła, ona trwa cały czas, jest uśpiona, no ale w każdej chwili można ją rozpalić i mam taką obawę, że w, w, w tym wielkim konflikcie, który gdzieś się w regionie, że tak powiem, Południowego Morza Śródziemnego rozpali, no będzie to rozgrywane, no bo każdy stwierdzi, aha, skoro się pali, no to ja upiekę jeszcze przy okazji swoją kiełbaskę, która czeka na, na załatwienie od 50 lat. Bo to tak to za, zawsze się odbywa. I to jest jeden z tych czynników ryzyka, który się właśnie ujawnił, nie dlatego czy nie z powodu złości Ankary, czy yy, yy, słabości na przykład yy, Aten, które no, yy, faktycznie są słabe. Yy, tylko po prostu yy, no, jest taka okazja, no, po prostu taki jest moment, taki jest czas antagoniczny, no, że tego typu rzeczy wychodzą na powierzchnię. I to jest moim zdaniem tego typu objaw. Niekoniecznie musi się tam rozpalić, ale to jest jeden z tych małych ognisk, które tlą się od dziesięcioleci pod spodem i można je w każdej chwili odkryć, tak samo jak w Kosowie na przykład, też w ostatnich tygodniach. Są cały czas jakieś próby rozpalenia tego konfliktu ponownie po kilkudziesięciu latach. Więc no, która z tych prób się okaże skuteczna. Tylko tyle. No. Nie jest to dobra wiadomość, no, ale niestety zbyt wiele jest tych sygnałów jednocześnie przy chodzących, aby je móc, że tak powiem, zwekslować do, do, do okrągłego segregatora. No, po prostu to coś znaczy. Coraz więcej właśnie z takich momentów, że jakieś gorące głowy, czy to wojskowi, czy to politycy, ruszają jakiś kamyczek, który powoduje coraz większe osuwisko. Żeby nie doprowadzić do lawiny, raczej trudno, wcześniej czy później. W związku z tym mamy takich kogutów sporo, które się dziubią przez granice. Na świecie kilka takich miejsc zapalnych jest i one widać, że są cały czas aktywne. No i nas tak lekko straszą i wzdrygają, kiedy to wszystko ruszy. Mam nadzieję, że możliwie późno tutaj były już takie terminy, że coś się może wydarzyć, ale jeszcze zwrócę uwagę na tego nowego szefa IDF-u. On obejmie stanowisko w styczniu. To jest dosyć istotna informacja. Być może jest to taka nadzieja, że wszystkie te niepokoje się odroczą i że będzie mieć więcej czasu na swoje życie i swoje przygotowania. Mianowicie jest taki zwyczaj w Izraelu, że w wyniku wyborów zatwierdza się istotne stanowiska w państwie. Jest to m.in. szef Banku Centralnego, szef Armii, szef wywiadu. Wybory są na 25 października przewidziane. Czy one dojdą do skutku, czy nie, tego też nie wiemy. Niemniej jednak, gdyby doszły do skutku, no to wtedy wszystkie te stanowiska będą musiały być konstytucyjnie objęte. Jest taka szansa, że przerzucą się tematy na kwartał pierwszy. Są symptomy, które wskazują na odroczenie także w zjawiskach makroekonomicznych, że najpierw tematy ekonomiczne się muszą rozegrać, a później dopiero wojskowe. Jeszcze w międzyczasie mamy tematy energetyczno-żywnościowe. Ja typuję niezmiennie taką kolejność kwestie finansowe lekko się też odracza, odraczają. Chociaż w tym tygodniu mieliśmy tutaj przebicie parytetu euro do dolara i kto wie, czy to zjawisko nie będzie się pogłębiać. No Pogłębiać się na pewno będzie. Pytanie jest, jest tylko takie jak szybko, prawda, i w jakim postępie i kiedy nastąpi gwałtowne tąpnięcie, które jest wpisane w scenariusz, no ale tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że no, rzecz macenie euro, ma swoje przyczyny strukturalne i, no i biurokratyczne. No to, to jest efekt wprost i kilka efektów pośrednich, między innymi wojny na Ukrainie. To jest najważniejszy czynnik sprawczy, a te embarga i te rosnące ceny energii no to jest efekt, tak jakby wtórny, ale przecież dla planistów podstawowy. To było ich zamiarem. Ogromna dysproporcja, że tak powiem, bilansu handlowego Europy polega na tym, że Europa bardzo dużą, kilkudziesięcioprocentową część lwią swojego zapotrzebowania na energię importuje. No właśnie. No i dramatycznie pogorszony bilans handlowy obrotów bieżących przy stygnącej koniunkturze, czyli dwa czynniki mocno negatywne, wzmacniające się jeszcze nawzajem, no powodują gwałtowną recesję w kierunku depresji. No i teraz już tylko dalsze działania to jest konsekwencja, skutek tego. Więc euro musi się szmacić, no bo nie ma innego wyjścia, no po prostu. Teraz każdy widzi, każde, każda firma, przedsiębiorstwo, każda branża wie, no, że Europa siada, no, nurkuje. Właśnie i to mniej więcej myślę, że byłoby na tyle w dzisiejszej audycji, bo na tyle mamy czasu. Chcieliśmy zrobić taką bardziej zwartą dzisiaj dyskusję w odniesieniu jeszcze do poprzedniej takie małe sprostowanie, że Tatarkiewicz to Władek, a Kotarbiński to Tadek. Bo mnie się to pomyliło, myśląc już do przodu. Więc muszę to sprostować, bo gdyby słuchał mnie ktoś, kto jest miłośnikiem tych obu autorów, to strasznie by się zdenerwował, że to doszło do pomyłki, bo Władek to nie Tadek. No i po prostu trzeba to zaznaczyć. Każdy z nich ma inne tutaj zalety, inny wkład w rozwój kultury i nauki w Polsce, ale obaj są właściwie międzynarodowej sławy twórcami i są w teorii ekonomii i filozofii bardzo znaczącymi osobistościami. Na tyle z mojej strony. Napisał raz Tadek, że filozof jest Władek. Tak. A nie na odwrót. no. Ale obydwaj byli do zacni, Także no i w pokrewnej branży. Także no łatwo pomylić. Łatwo pomylić, tym bardziej, że myślałem już daleko do przodu, mając te jeszcze nastroje wakacyjne, praskie. Bardzo miło jest zresztą. I, I tak mi się poleciało tadek z Władkiem. No a jakie motto jest na dziś? Jaki tam był tytuł? Bo ja przeczytałem Epoka, przerwy... epoka Mili Wanili. Aha, to taki tytuł. No dobrze, to jest. Tak, czyli to wszystkie jest... oszukują wszystkich, że jest niby dobrze, że jest fajnie, że koniunktura się kręci, że sankcje są na jednych, a właściwie są na drugich. Tak, i no, tak, bo dalej, i tak dalej. Taka jeszcze... moja propozycja. Pierwszy projekt był, bym niemie zmroził, bo kurde, był taki całkiem na hardcore. Było wyłożone tak na prosto z mostu, że nie da, się, nie da się tutaj niczego domyśleć, wszystko jest już oczywiste. Także dobrze, czy że. Przypomnisz mi, bo tych no projektów dobrze. było dosyć dużo. Nie będę czytała, bo to by zdradziło, że tak powiem, to właśnie Ach. to, czego nie chcę zdradzać. Dobrze, dobrze, dobrze, no, dobrze, dobrze, bo to, to nie, nie, wszystko czy? przed nami. Jesz jeszcze będziemy mogli zastosować ten tytuł. E, no, On chyba jest on jest nieustający aktualny. No to zostańmy tak delikatnie przechodząc w, w porę roboczą, powakacyjną epoka Mili Wanili. Dobrze. Jeszcze się z wakacjami kojarzy. Bardzo ładnie. To będzie grało. Będzie grało, buczało, będzie fajnie. Dobrze, czerwone guziki teraz grają, tylko gdzie one są? Uwaga. Czyli do, do usłyszenia. Do następnego razu. Bujaj się, gienia, świat mi się zmienia. Na razie. Pyk, pyk.